Tu program Trzeci Polskiego Radia jest 17.27 kwietnia. Michał Matu, skłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Wicepremier Radosław Sikorski o doniesieniach w sprawie giełdy kryptowalut. To gruba sprawa. Sejm może się zająć ustanowieniem 26 kwietnia dniem walki z rakiem u dzieci. Na Litwie 13 podejrzanych o dwie próby zabójstwa związane z rosyjskim wywiadem. To bardzo gruba sprawa, komentuje doniesienia Gazety Wyborczej Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski. Według Dziennika polskie służby ustaliły, że giełdę kryptowalut Zonda Krypto od kilku lat kontrolowała jedna z najgroźniejszych rosyjskich grup przestępczych. Chodzi o mafię tambowską powiązaną z Władimirem Putinem. Wicepremier Radosław Sikorski zwraca uwagę, że prezydent i opozycja dowiedzieli się o tym na tajnym posiedzeniu Sejmu. To, że potem mieliśmy kolejne weto i kolejna odmowa przełamania weta, Oznacza, że dzisiejsza opozycja rozpościerała opiekę nad tą trefną firmą, mając te informacje. To jest szokujące. Po raz, że w grę wchodziło bezpieczeństwo pieniędzy naszych rodaków, a dwa, bezpieczeństwo narodowe. Gazeta Wyborcza pisze też, że premier Donald Tusk mówiąc w Sejmie o rosyjskim wątku w aferze zonda krypto miał korzystać z tajnej notatki ABW. Śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach. Nieoficjalnie mówi się o co najmniej kilkunastu tysiącach osób poszkodowanych. W chwili obecnej w sprawie zonda krypto zarejestrowanych jest ponad 700 osób pokrzywdzonych, Mówię wyłącznie o tych, którzy zgłosili się bezpośrednio do prokuratury regionalnej w Katowicach. Obok tych osób trafiają do e, śledztwa zawiadomienia z całej Polski. Mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach Michał Binkiewicz. Prokurator ostrzega też, że w mediach społecznościowych oferowana jest rzekoma pomoc przy odzyskaniu zablokowanych przez zonda kryptośrodków. To kampania dezinformacyjna i próba wtórnego oszustwa, podkreśla prokurator. Sejm zajmie się wnioskiem o ustanowienie 26 kwietnia dniem walki z rakiem u dzieci, jeśli organizatorzy zbiórki dla Fundacji Cancer Fighters złożą taką propozycję. 23-letni influencer Patryk łatwogan garkowski zebrał ponad 257 milionów złotych na pomoc dzieciom chorym na nowotwory. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Wczoraj był apel ze strony organizatorów o to, żeby politycy się tą sprawą zajęli. Dzisiaj Kancelaria Sejmu w związku z tym z apelem skontaktowała się z tymi osobami, którym bardzo serdecznie gratuluję i będę dziękował, bo to ich zasługa od początku do końca całej tej sytuacji zebrania tak dużej ilości środków finansowych. Jeżeli zdecydują się na taką drogę, chętnie pomożemy. Jeżeli nie, nie będziemy tej sprawy ruszali, bo to nie jest sprawa polityczna. Odcinam politykę jakąkolwiek od tej sprawy. W akcję Łatwogęga zaangażowali się artyści, sportowcy i influencerzy. Transmisja trwała 9 dni. Początkowo celem było 500 tysięcy złotych. Litwa informuje o udaremnieniu przygotowań do dwóch zabójstw. Za zurzuty dotyczą 13 osób. Według śledczych grupa mogła działać w interesie Rosji. Jak przekazał przedstawiciel litewskiej prokuratury generalnej Martina Zjowajsza, celami planowanych ataków mieli być litewski działacz, aktywnie wspierający Ukrainę, a także obywatele Rosji mieszkający na Litwie. To właśnie on w marcu ubiegłego roku odkrył w swoim samochodzie urządzenie śledzące. Po tym wszczęto śledztwo, w wyniku którego aresztowano kilku podejrzanych. Na początku bieżącego roku we współpracy ze służbami z Polski, Grecji i Ukrainy została też przeprowadzona szeroko zakrojona operacja międzynarodowa, podczas której zatrzymano kolejne osoby. Dziewięciu podejrzanych znajduje się na Litwie, Wobec kolejnych osób oprowadzone są obecnie procedury ekstradycyjne, powiedział Martinas Jowajsza. Litewska policja kryminalna zwraca uwagę, że w ostatnim czasie rośnie liczba przestępstw o charakterze hybrydowym wymierzonych w państwa Unii Europejskiej, a także osoby wspierające Ukrainę. Faktycznie charakter i cele tych przestępstw odpowiadają celom Federacji Rosyjskiej, mówił na konferencji prasowej Saulius Bryginas, zastępca komendanta z Biura Litewskiej Policji Kryminalnej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Na przeważającym obszarze Polski występuje trzecia 3... Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach alarmuje Państwowa Straż Pożarna. Wpływ na to ma brak deszczu, niska wilgotność powietrza i mało chmur. Strażacy podkreślają, że w takich warunkach nawet niewielka iskra może doprowadzić do wybuchu ognia. Przypominają, że to człowiek odpowiada za ponad 90% pożarów lasów i apelują o rozsądek podczas spacerów i wędrówek. Katowice są gotowe do bycia polską stolicą kultury w przyszłym roku, ogłosiła ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Marta Cienkowska mówi, że wkrótce ogłoszony zostanie plan imprez zaplanowanych w Metropolin w przyszłym roku. Program jest niesamowicie ambitny, bardzo bogaty, bardzo różnorodny i obejmuje wszystkie w zasadzie sektory kultury. Widzę ogromne zaangażowanie społeczności lokalnych, a to mnie cieszy najbardziej. Katowice przygotowują program pod nazwą Play, który nastawiony jest na włączenie mieszkańców i wyjście sztuki poza tradycyjne ramy W 2028 roku polską stolicą kultury będzie Kołobrzeg, w tym roku jest Bielsko-Biała To był serwis Trójki Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Teraz Norbert Michalak Mimo, że to mecz towarzyski, to kibice mogą szykować się na dobre widowisko. W lipcu w Olsztynie reprezentacja Polski sprawdzi się w spotkaniu z Niemcami. Dla biało-czerwonych będzie to jeden z etapów przygotowań kadry dla selekcjonera siatkarskiej reprezentacji Polski Nikoli Grybicza do Mistrzostw Europy. Z kolei dla organizatorów hali Urania sprawdzian przed fazą grupową Mistrzostw Świata 2027. Dwie grupy siatkarskiego mundialu będą rozgrywać mecze właśnie w stolicy Warmii. Jan Zieliński to ostatni polski tenisista w prestiżowym turnieju w Madrycie. Polak i Brytyjczyk Luke Johnson pewnie awansowali do drugiej rundy Debla. Polsko-brytyjski duet pewnie pokonał Amerykanina Roberta Gallowaya i Meksykanina Santiago Gonzalesa. W singlu w stolicy Hiszpanii startował Hubert Kurkacz, który odpadł w drugiej rundzie. Drużynowe Mistrzostwa Świata w tenisie stołowym w Londynie będą wyjątkowe. To stulecie powstania Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego, a także setna rocznica pierwszych oficjalnych Mistrzostw Świata w tej dyscyplinie. Wezmą w nich udział obie nasze reprezentacje. Panie rozpoczną od meczu z Koreańkami z północy. O rywalkach mówi liderka biało Natalia Bajor. Na pewno są to faworytki do medalu w związku z tym, że bardzo mało startują, nie mają punktów rankingowych, dlatego dopiero są rozstawione z numerem 3 w grupie. My do tego meczu podejdziemy tak jak do każdego innego, czyli skoncentrowane i na pewno będziemy chciały zagrać tak, jak najlepiej potrafimy. Znamy ich skład, wiemy, że ich najlepszą zawodniczką jest leworęczna Koranka grająca czopem, czyli naprawdę bardzo rzadko spotykany styl. Co ciekawe, decydujące mecze będą rozgrywane na obiektach Wembley tak jak 100 lat temu. Początek we wtorek. W nocy od minus 4 do plus 4 stopni, najchłodniej w rejonach podgórskich i na północnym wschodzie, najcieplej na wybrzeżu i na południu. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie raczej małe, ale może popadać, na przykład na północnym wschodzie, tam przelotne opady deszczu, nawet czasem deszczu ze śniegiem. A temperatura od 7 do 15 stopni Celsjusza wyniesie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 po 17:00 Ze mną Michał Jędrkowiek, Agnieszka Łukasiewicz i Kuba Witkowski. I w tym składzie jesteśmy z państwem do 19:00. Zapraszamy do trójki. Państwo w sprawie 257-milionowej zbiórki Cancer Fighters dzwonią i w sprawie Polskiej Służby Zdrowia i NFZ-u. Ja bym chciał, żebyście państwo podali, jaka część tych środków, czy będą środki w tej zbiórki czy do będą środki z NFZ-u, realnie trafia do pacjentów. to mówiąc, ile procent z tych kwot idzie na całą biurokrację administracyjną, zarówno po stronie fundacji, jak i po stronie nfz -u. No więc jeśli chodzi o koszty biurokracji fundacji, to dopiero się przekonamy, bo z tak wielką kwotą ona jeszcze nie miała do czynienia. Dotychczasowe roczne przychody tej fundacji to paręnaście milionów złotych, co przy 257 nie jest kwotą, którą chyba można przeliczać jeden do jednego i te wszystkie procenty również przekładać. Natomiast jeśli chodzi o publiczną służbę zdrowia, to Polska jest wyjątkowo tania, bo koszty operacyjne NFZ-u są szacowane na około 1% budżetu, jak na przykład na Stany Zjednoczone i tamtejszą prywatną służbę zdrowia, no to tam od 12 do nawet 18% idzie na koszty operacyjne właśnie. A Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. raj, to dla 12,5 minuty po godzinie 17. Zbiórka na streamie Łatwoganga wygenerowała gigantyczny ruch, nie tylko we wspieraniu Fundacji Cancer Fighters, ale też w bazie Fundacji DKMS, która łączy wolontariuszy gotowych na zostanie dawcą szpiku z chorymi, którzy potrzebują przeszczepu. I my łączymy się teraz z Michałem Wasielewskim z Fundacji DKMS. Dzień dobry. Dzień dobry. Ilu państwu przybyło ludzi do bazy w ciągu ostatniego tygodnia, w ciągu ostatnich dni? Jak te liczby wyglądają? Ostatni weekend był absolutnie rekordowy. Nie mogliśmy sobie wyobrazić lepszego zakończenia tygodnia. Z Cancer Fighters współpracujemy już od dawna, także kiedy dostaliśmy możliwość pojawienia się na streamie, to było naprawdę wielkie wyróżnienie. A przez ten czas, przez moment, kiedy pojawili się pracownicy fundacji, dawcy faktyczni, kiedy były wielokrotne apele, przez cały weekend, od piątku do niedzieli zarejestrowaliśmy 36 tysięcy nowych potencjalnych dawców szpiku. To jest absolutnie Absolutny rekord w tak krótkim czasie i zdecydowanie największa akcja Fundacji DKMS e, pod kątem rejestracyjnym, także niezwykle się cieszymy, jesteśmy naprawdę pełni podziwu dla Polek i Polaków, którzy po raz kolejny udowodnili, że potrafią pomagać. 36 tysięcy osób zgłosiło się do bazy, a zazwyczaj w ciągu roku. Jakie to są liczby? W ciągu roku są to liczby dużo mniejsze. Dla przykładu, przez ostatni tydzień mieliśmy również akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku na uczelniach polskich, gdzie rejestrowali się studenci. Było to 8 tysięcy osób, także 36 tysięcy w ciągu weekendu. Jest to rekord po prostu nie do pobicia. Pamiętam jak 11 lat temu, yy, sam zgłaszałem się do bazy DKMS-u i dostałem wtedy też taką ulotkę. Dawno temu to było, więc może nie do końca dobrze pamiętam. Yy, wówczas przeczytałem, że każde zgłoszenie do bazy to badanie. Badania. Koszt około 250 zł i pokrywa go w całości Fundacja DKMS oczywiście, ale tu pytanie, czy macie w Fundacji możliwości, żeby obsłużyć taki napływ chętnych zgłaszających się do bazy? To jednak jest duży koszt, bardzo dużo badań do wykonania. Tak, mamy możliwość, żeby wykonać wszystkie niezbędne badania. Jakby wszystko zależy od tego, jak teraz te osoby, które zamówiły pakiety rejestracyjne, będą je do nas odsyłać. Ponieważ one zostały zamówione online, przychodzą do domu do każdej osoby, która taki pakiet zamówiła i każda osoba pobiera wymaz indywidualnie po prostu w domu przy pomocy trzech patyczków, które zajmują się w, znajdują się w kopercie i odsyła je do nas pocztą. Także w momencie, kiedy te pakiety schodzą stopniowo, to jak najbardziej jesteśmy w stanie to obsłużyć. A jesteście w stanie takie pakiety przechować? To w ogóle ma sens? Czy one muszą być bardzo szybko odesłane do badań, żeby wszystko było w porządku? Im szybciej zostaną odesłane, tym lepiej. Także jeśli zrobiliśmy wymaz, jeśli już zakleiliśmy kopertę, to prosimy, żeby w miarę szybko do przejść na pocztę, odesłać do nas ten pakiet, żeby te próbki po prostu nie uległy zniszczeniu, ale to też nie trzeba zrobić super szybko, ale no super by było w ciągu kilku dni taki pakiet odesłać do nas. Te 36 tysięcy osób zastanawiam się nad tą liczbą, czy ona realnie zwiększa w taki bardzo widoczny sposób wasze możliwości, bo jednak na stronie czytam, że macie 2 miliony osób w bazie. To jest tak, że zawsze brakuje kolejnych osób potrzebnych do bazy dawców szpiku właśnie? W tej chwili mamy zarejestrowanych w bazie fundacji IDKMS 2 miliony 100 tysięcy osób. To jest trzecia baza w Europie i piąta baza na świecie. Także jesteśmy naprawdę potęgą w tym, w tym obszarze. Natomiast pomimo tego, że mamy tylu chętnych do pomocy, to wciąż co piąty polski pacjent swojego bliźniaka genetycznego nie znajduje. Jest 5 miliardów kombinacji ludzkiego genotypu, także żeby znaleźć to dopasowanie, to jak szukanie igły w stogu siana. Każda osoba, każda jedna rejestracja nawet zwiększa szansę że to będzie okazja, żeby komuś pomóc. To będzie okazja, żeby uratować czyjeś zdrowie i życie. I państwo mogą się do Fundacji DKMS zgłosić i po taki pakiet wyciągnąć rękę. A to był Michał Wazilewski z Fundacji DKMS. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A to już Teddy Swims. Mr. Know it all. 17 po 17. Tu program trzeci Polskiego Radia. Yeah. <laughs> 20 po 17. Urzędnicy krzyczeli dziś, że nie są robotami. Przed Ministerstwem Finansów protestowali pracownicy ZUS, związkowcy, którzy przyjechali z całej Polski i oczekują podwyżek. Mi o tym Jacek Frenzel. Skąd państwo przyjechali? Z Krakowa. Czego oczekujecie? Mamy nadzieję, że ministerstwo się ługnie i o to, co żądamy, da nam po prostu. Nie marne 200 zł, tylko 1200 Przyjechałyśmy z działu Rzeszów, Stalowa Wola. Oczekujemy godnych podwyżek oraz koniec z obciążeniem ponad siły. Jak się pani czuje jako robot? Źle, jako automat źle, bo i tak wszystko wykonujemy. A jak pani ma na imię? Jako robot na imię Aneta i wykonuje więcej niż automat. Automaty się w ogóle nie sprawdzają. Wszędzie w mediach mówią, że jesteśmy automatami, a tak naprawdę nie jest. Chcemy uczciwej zapłaty za to, co robimy. Dzisiaj Dzisiejsza manifestacja jest jedną z form protestu, który tak naprawdę zaczęliśmy 10 kwietnia. Krzysztof Słowiński, ZUS Toruń. Nie możemy więcej już wytrzymać sytuacji, której jest w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Ze sceny padały groźby, że pracownicy mogą przystąpić do strajku. Tak, w tym roku załoga jest bardzo zdeterminowana. To pierwszy raz, kiedy wszystkie centrale związkowe IS-12 porozumiało się ze sobą i mamy jeden wspólny komitet protestacyjny i po prostu idziemy jedną siłą. Jesteśmy z Kraśnika, z różnych wydziałów. Bardzo ciężko pracujemy. Teraz już chyba nie ustąpimy. Chcemy po prostu, żeby nas ktoś usłyszał, zobaczył. My tak samo mamy rodziny, mamy dzieci, mamy koty, mamy psy, płacimy rachunki. Gdy spotkamy się z pracownikiem Urzędu Starowego, pytając ile oni zarabiają, to my jesteśmy daleko, daleko. W tyle. Zagrozili państwo strajkiem. Tak, pozostajemy w sporze zbiorowym. Regina Borkowska, przewodnicząca Solidarności w ZUS-ie. Jesteśmy na etapie rokowań i będziemy we wszystkich terenowych jednostkach ZUS-u organizowali przede wszystkim najpierw referendum, a w kolejności jeżeli nie będzie tego dialogu ze strony rządzących i również pracodawcy naszego, czyli Zarządu Zakładu Bezpieczeń Społecznych, wówczas dojdzie do strajku. Walczymy o pieniądze i o godne traktowanie. Robert przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników ZUS Niezależnych. ZUSOWCY marzyciele, co to oznacza? To są słowa, które wypowiedział do nas minister Gajewski na spotkaniu w zakładzie, w centrali, gdzie poinformował nas, że lepiej, żebyśmy realnie zajęli się tym, co jest na stole, a nie marzeniami. To nasze hasło ZUS-owcy marzyciele. I co ci marzyciele chcą osiągnąć? Zusowcy marzyciele chcą osiągnąć jedno, żebyśmy zostali godnie wynagrodzeni za pracę, którą wykonujemy. Oczekujemy, że ministerstwo się zreflektuje i że znajdą się środki dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Takmara Legion, Krajowy Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli ZUS. Którzy realizują zadania nakładane przez rząd, a mają ich jeszcze w zapasie dla nas. Złożyli Państwo także petycję do Ministra Finansów. Co jest w tej petycji? Są wyartykułowane nasze żądania, kluczowe postulaty, czyli realny wzrost płat zasadniczych dla wszystkich pracowników, systemowe rozwiązania problemów niedofinansowania instytucji oraz partycypacja pracowników w przychodach za dodatkowe zadania realizowane przez zakład. Naprawdę jesteśmy w stanie wyjść na ulicę od... Odbiórak. No i wtedy państwo będzie zagrożone, naprawdę. Wypłaty, emerytur, rent, 800+, plus, wszystko. I my to zrobimy. Jutro na rozmowach spotkają się związkowcy, ministerstwo i szefostwo ZUS-u. Całość pomoże ogarnąć zewnętrzny negocjator.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 Leksus elitarny w każdym wymiarze. Wow, panie burnyka, a ile pan wyciska? Panie Marianie, Media Ekspert na przecenach XXL naprawdę dużo! Ha, i nie ma lipy! Hej, to był mój tekst! Przeceny XXL w Media Ekspert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 2698 zł. Teraz za jedyne 2498 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Ekspert. No i nie ma lipy, no.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 lub brykiet 50% taniej. Tylko 6,99 za opakowanie 2 kg Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 13,99. A ćwiartka z kurczaka z kartą z karbonka aż 37% taniej. Tylko 5,90 za kilogram. Cena z przed pierwszego zastosowania obniżki 9,40. Promocja do 28 kwietnia. Ocho, co zaplanuje, tu kupuje. Chcę rzucić palenia Ale boisz się? Głodu nikotynowego? Zdenerwowania? Podjadania? To trudna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 Reklamy. Jest 17.30 w studiu rochkowalski jego gość. Puls, trójki. Dzień dobry. W naszym studiu wyjątkowo jeden gość, Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura, analityk internetu i mediów społecznościowych. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry Państwu, dzień dobry, cześć. Znałeś wcześniej łatwoganga. Nie. A zaskoczyła cię fala i skala tego, co wydarzyło się przez to dziewięć dni w internecie? Nie by się wszystkich zaskoczyło. Natomiast na pewno wszystkich zaskoczyło. To nie jest tak, że to jest, nie da się przewidzieć takich rzeczy. Gdyby się dało przewidzieć takie rzeczy, to byśmy bardzo mądrzy. Nie, nie da się przewidzieć takiego fenomenu. E, na pewno to, co najbardziej zaskakuje, to skala ostatnich 24 godzin tej zbiórki. Z perspektywy analityka zaskakują jest kilka rzeczy. Na pewno rekord oglądanego live'a. 160-170 milionów ludzi naraz oglądało live. To jest, żeby państwu w ogóle uzmysłowić ile to jest, to z, y, to jest gdzieś w granicach rozmawiamy o 800 milionów słuchało, y, oglądało debaty prezydenckie, mm -hmm. nie 170, tylko milion 700, mm -hmm. oglądało live. Czyli tak naprawdę dwa razy więcej niż debaty prezydenckie, to jest raz. Dwa. Całkowita dominacja przez 48 godzin, znaczy to wszystko, znaczy ten, ten, ten stream wchłonął wszystkie rzeczy, jakie się działy w mediach społecznościowych przez 48 godzin. Kolejną rzeczą, która całkowicie była zaskakująca, to y, praktycznie rzecz biorąc, że Zetki i młodzi mililiansi zorganizowali się sami. Mhm. Bez całkowicie żadnej infrastruktury. To jest zaskakujące. E, zaskakujące jest to, że rozmawiamy o wydarzeniu, które nie powstało offline i rozmawiamy o nim online, tylko na odwrót. To znaczy, jest to pierwszy raz chyba taka akcja, która powstała w sieci, i którą, do której media tradycyjne próbowały jakby do, doskoczyć. A tak? to na ostatniej prostej właściwie. Dokładnie Te Telewizje tak. informacyjne zorientowały się wczoraj, w weekend, po, po, po południu właściwie. E, mamy, tak naprawdę mamy gdzieś narodziny nowej legendy nie wiemy jeszcze, jak to się wszystko skończy. Nie wiemy, gdzie to wszystko, w którą stronę to pójdzie, ale obserwujemy całkowite jakby pokolenie, tak jak mówię, dzisiejszych zetek yy, mileniansów zorganizowało się na, całkowicie poza systemem mhm. i pokazało, że potrafi robić dobre rzeczy na skalę niespotykaną i tak naprawdę cały system tej otuliny medialnej i tak dalej, oni żyją we własnym ekonomii. Systemie. Nie to, potrzebują mediów tradycyjnych. To dzisiaj ich media potrzebują. Dzisiaj ich media potrzebują, dlatego ich dzisiaj potrzebują media, ich dzisiaj potrzebuje biznes, ich dzisiaj potrzebują politycy, dlatego że tam toczy się życie. To, co było zaskakujące, to jak wiele osób pisało do mnie i do, do, do, do, do, do kolegów analityków, że kim są ci ludzie, którzy tam występują. To znaczy całkowicie... Yy, Kwestia gwiazd, młodych influencerów, których w ogóle nie wydaje nam się, że nie znamy, a no łatwo gang miał średnio tam wyświetleń po 700 tysięcy na, na film. Był dość popularną osobą. To, to, to nie jest... na Twitchu się działo wszystko? Na, na, na, na TikToku. Mhm. E, to, był dość, to, to jest dość popularna osoba, ale tak naprawdę jest spoza systemu medialnego, gdzie wydaje nam się e, w, tych, w tych przepychankach społeczno-politycznych, że tu jest cały świat, a tak naprawdę te zasięgi w porównaniu do tego, co wykręcają tamte osoby, spoza polityki, a, a tak naprawdę żyją codziennie i opisują codzienne problemy, no jest dwu-, trzykrotnie większa. Więc tak, jest to zaskoczenie. Tak się też zastanawiam, bo wspomniałeś o, o gwiazdach, o influencerach, tych znanych szerzej i tych nieznanych szerzej. Gdzie tutaj było jajko, czym było, co, co jest jajkiem, a co kurą? To znaczy, czy influencerzy napędzili oglądalność tej, temu live'owi i też prze, przełożyło się to na wynik zbiórki, czy też odwrotnie, to live ściągnął celebrytów? Na pewno influencerzy, na pewno... To jest trochę tak, że w tych ostatnich tam 72 godzinach nagle zaczęli wyłączać osoby, które zrozumiały, które chciały mu pomóc w najzwyczajniej świecie. Jacyś jego ziomkowie, koledzy, wszyscy, którzy się znają z branży. I to się zaczęło nakręcać jak kula śniegowa. I nagle całe to środowisko influencerskie, to też jest złe powiedziane, że to są influencerzy. Są ludzie, którzy pracują w mediach społecznościowych. Ludzie, mhm. którzy tworzą, gdzie próg dzisiaj zostania ekspertem, czy zostanie jakby postacią internetową jest bardzo niski. Wystarczy ci telefon, wystarczy ci kamera, masz coś ciekawego do powiedzenia, świat cię zobaczy, świat cię dostrze dostrzeże. A to oznacza tak naprawdę, że yy, ci ludzie nagle poczuli, że to jest ich. Nagle poczuli, że to jest yy, ich świat i muszą jakby jemu pomóc. I Później nastąpiła ta fala śniegowa. No myśmy pisali analizę w niedzielę, było 80 milionów, kończyła się wczoraj chyba zbiórka, tak było 250. To uh -huh. znaczy to już e, to też jakby to, co jest jeszcze z zaskoczeń, na pewno zaskoczyło całkowite e, inne podejście do firm i sponsorów. To znaczy nagle ludzie, ta społeczność która to komentowała, społeczność, która to oglądała, pokazała, jak bardzo jest dojrzała. To znaczy, piętnowała tych, którzy chcieli się jakby gdzieś tam przytulać do tej zbiórki. Piętnowała, w ogóle wykluczała polityków. Mhm. Całkowicie. E, cały czas, co było najważniejsze, pamiętaj, musisz się, musicie się z tego rozliczyć, będziemy patrzeć i tak dalej. Widzieliśmy na sekundę odkryło nam się całkowicie nowe społeczeństwo i spór, który nie idzie lewica-prawica, a idzie młodzi-starzy. Idzie całkowicie y, idzie analog-cyfra. Y, mhm. Idzie y, gazeta-portal. Te osie podziału są już zupełnie inne. One gdzieś w ogóle się z pionu weszły na poziom. I to są całkowicie inne podziały, kto, do których przywykliśmy. I teraz My jej widzieliśmy troszkę y, już wcześniej, widzieliśmy, bo sam z, zryw jakby taki solidarnościowy to jest niczym nowym. Widzieliśmy to w czasie ataku wojny na Ukrainę, w czasie powodzi, widzimy to. Co, co roku przy okazji Wośmów. Co roku przy okazji Wośpu widzimy. Natomiast tu chodzi o całkowicie inny typ, w jakim to, to powstaje, i pokazuje tak naprawdę, że wcale nie trzeba pewnych rzeczy, w sensie pewnych, y, jak nam się wydaje. Y, infrastruktury, żeby budować ruch, żeby pozyskiwać środki, żeby budować społeczność. Mało tego, widzimy, że podziały, do których przywykliśmy, całkowicie w mediach społecznościowych, a właściwie tak naprawdę gdzie jest większość społeczeństwa, przestają jakby obowiązywać. Jest inna grawitacja, jak na księżycu. Mhm. Zastanawiam się też, dlaczego ta, ten live i ta zbiórka, czy to, to. może od tego pytania zacznę? To bardziej zbiórka, czy to bardziej internetowy challenge? Czy to się da rozdzielić w ten sposób? Chodzi mi o to, czy tutaj realnym celem, znaczy realnym celem wiadomo, że była pomoc, tylko czy ci, którzy wpłacali, traktowali to jako cele charytatywne, czy jako właśnie, to jest to, o czym wspominałeś, dobijmy do tego progu, który założyliśmy, znaczy odnieśmy zwycięstwo. To już w pewnym momencie był zakład z rzeczywistością. Mhm. To Traktowałbym to na pewno jako challenge, na pewno bym też potraktował jako, bo my patrzymy, musimy patrzeć na... Te małe kwoty, które latały, leciały. Bo nie chodzi o to, że ktoś płacił milion czy dwa czy trzy. To jest ważne. Ale trzeba pamiętać, że te mikropłatności, 5, 10, 20 zł, 50 zł, one nakręcały to wszystko. Mhm. I to był, wydaje się, na początku był to zbiórka, potem zrobił się z tego challenge, na pewno zrobiła się z tego deklaracja, na pewno się zrobił z tego no, coś, co no, każdy chce się dołożyć. Już w pewnym momencie trzeba ze socjologami rozmawiać, mm -hmm. psychologami, którzy... Tak, tak, którzy potrafią na to odpo odpowiedzieć na to pytanie, ale z perspektywy mediów społecznościowych algorytm tak naprawdę zagospodarował na 48 godzin całkowicie przestrzeń i praktycznie e, nie było czegoś innego, mało tego. Jest masa dramatów jakichś influencerów na TikToku czy na YouTube, którzy w tym czasie robili swoje jakieś zbiórki, żyli z jakichś donateów, którzy byli wręcz dzisiaj przepraszają, żeby się obrażali na, na, na tamtą mhm. zbiórkę, że. Czy kanibalizacja Tak, nastąpiła. nastąpiła kanibalizacja, dlatego że tutaj jakby musimy pamiętać, że jakby z wyświetleń, z donatów tak zwanych, no artyści czy, czy generalnie twórcy internetowi żyją. Wydaje się dzisiaj, ja bym to na sam koniec, wydaje się, że na sam koniec to była całkowita jakby taka, takie, byłem w tym momencie, dołożyłem, te, każdy z nich będzie pamiętał, co robiłeś tam we dzie, września, września tak. każdy z nich będzie pamiętał, że wtedy... Y, wpłaciłem parę złotych i by, byłem częścią tego dobra, które tylko się wchodziło. to chodziło. jest doświadczenie tego pokolenia zetyki wczesnych milenialsów, tak? tak? To jest to dla jest, nich To jest ich założycielskie. To jest dla nich. To jest ich założycielskie. To jest coś, co będzie ich przez następne na pewno lata definiować. Ja tylko dodam zetki, czyli mniej więcej dzisiejsi nastolatkowie, dwudziestolatkowie. latkowie 25, po, dwa, dwadzieścia tak. pięć, a młodzi milenialsi, no to młodsi ode mnie ludzie, czyli tak po 25-30 zakłada. Ja tak. tak, Do 30 powiedzmy sobie jest Tak, jestem klasycznie. Do 30 któregoś roku życia, to tak będziemy to liczyć. Zastanawia mnie też, co, co było takiego atrakcyjnego w tej zbiórce, bo ona wizualnie nie była atrakcyjna zupełnie. To znaczy, to była garażowa produkcja z przed różnymi pomysłami, z goleniem głów, żeby pokazać solidarność z dzieciakami chorymi na raka. Była nawet Małgorzata Kożuchowska, która imitowała swoją śmierć z serialu, śmierć swojej postaci z serialu Jak Miłość i wpadała w kartony. Znaczy przewinęli się tam wszyscy, pomimo tego, że niektórych nawet przez te wszystkie napisy i belki, które się pojawiały na tych live'ach, nie było, nie było widać. Czy to jest jakaś nowa stylistyka? Stylistyka młod pok młodego pokolenia? My już widzimy końcówkę. To jest tak, jak musimy pamiętać, co się działo przez pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty Bo dzień. Bo to dziewięć dni trwała ta zbiórka. My zobaczyliśmy tak naprawdę ostatnie 48 godzin. Może 36. E, tam wcześniej działo się wszystko. Gdybyśmy... Jest bardzo proste porównanie. Gdybyśmy się cofnęli 30 lat temu, to to, co tam się działo, działo się dokładnie w Studiu Telewizji Polskiej program, program drugi, kiedy powstawała pierwsza zbiórka Działo się wszystko. Przychodziło lalamido, granie, szał, krzy, krzyki. Tam wszystko jest dokładnie jakby gdybyśmy zobaczyli na chaos, który tam, tam panował, mniej więcej 30 lat temu było to samo. Natomiast to jest też tak, że jeżeli ktoś nadaje 9 dni, Ktoś cały czas jakby tutaj nakręca, siedzi, o tym się mówi. To też jest taka premia za pewien rodzaj yy, uporu, za pewien rodzaj... Yy. To, to było nagradzanie I walki z rzeczywistością. Walki z rzeczywistością. To też pokazuje coś jeszcze jednego z perspektywy mediów społecznościowych, że tu nie ma łatwych jakby zwycięstw. To nie jest łatwo siedzieć przez dziewięć dni i opowiadać do kamery i generalnie utrzymywać sam jesteś. Nie... Wiesz, jak utrzymać jest trudno widza, więc jakby utrzymanie, produkcja tego wszystkiego, w sensie wymyślanie kontentu, zapraszanie, dzwonienie. To wszystko się działo i za to jest też premia, za pewien rodzaj oryginalności, za pewien rodzaj spontaniczności. E, spontaniczności. Więc my dzisiaj próbujemy z zrobić jakby katalog tego, jak, jak, jak do tego podejść, ale tak naprawdę jest to pewien rodzaj żywiołu, który nie jesteśmy w stanie przewidzieć. A dzisiaj jesteśmy to na koniec naszej rozmowy. Dzisiaj jesteśmy w stanie powiedzieć, bo i takie już wielkie, wielkie słowa padają, że to wośp młodego pokolenia, że to nowa świecka tradycja, sam Łatwogang mówi, że za rok o podobnej porze ponowi tę zbiórkę. Czy rzeczywiście mamy na to, mamy się temu bacznie przyglądać, czy jak to w internecie wszystko dosyć szybko płynie? W ogóle wszystko szybko <głos> płynie. Wydaje się, że m, zaczynamy mieć dwie galaktyki. Społeczno, społeczne, które, które istnieją w tym, w tym kraju, gdzie mamy jedno całkowicie pokolenie, które pamięta zrodzone z lat 90 i mamy pokolenie, które jest dzisiaj. I te dwie imprezy nie będą się wykluczać. One nie będą ze sobą konkurować. Oczywiście one będą porównywane. Natomiast mają całkowicie innych odbiorców, gdzie indziej jakby położone akcenty i... Tak naprawdę to tylko pokazuje, że powstał kolejny jakby, ale całkowicie nowy, ale jednak podział dotyczący, który na samym końcu i ten i ten jest pozytywny, tak? Okay. Tylko, że istniejący w dwóch całkowicie innych galaktykach. To będzie za rok, myślisz, kolejna akcja? I myślę, że spokojnie. Myślę, że, że, że tutaj jakby pamięć i kwestia udowodnienia po raz kolejny, że się da, pobijania pewnych rzeczy, już pewnego na pewno przygotowania, pewnych... Tu, to, to, to już będzie jakby... ale to jest całkowicie inna już galaktyka, gdzie indziej tak, ale leci. To jest samo co powiedziałeś, jeśli to jest doświadczenie formacyjne dla tego pokolenia, to to pokolenie będzie chciało tę nową tradycję kultywować. No, oczywiście, że tak. Michał Fedorowicz, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura, analityk internetów, internetu jednego i mediów społecznościowych, bardzo Ci dziękuję. Za dziękuję wizytę. bardzo. Puls trójki. But England loans. Jake Jagger, England Lost, 12 minut do godziny 18. Państwo dzwonią pod dwie dwójki, 7 projekt w sprawie giełdy Zonda Krypto. Jedno pytanie. Co przez ponad dwa lata robiły służby specjalne? Chciałbym, żeby w trójce ktoś zadał pytanie politykom rządzącym. Dlaczego zostawiają nas obywateli samotnych? Czy to znowu się powtarza sytuacja z Amber -Holt? Ja się zastanawiam, czy politycy zorientowali się, że coś jest nie tak, bo są pewne powody, pewne wskazówki. Mogli dostać wczoraj na przykład takie wskazówki odnośnie tego, że może jednak społeczeństwo nie do końca akceptuje to, co robią. Zbiórka totalnie, czy organizatorzy totalnie odcięli się od polityków. Bardzo dobrze zresztą. I to pokazuje, jakie jest nastawienie społeczeństwa do polityków i jak bardzo zapracowali sobie na to, żeby być wyautowanym nawet z takich bardzo y, ważnych akcji. Ja bym teraz chciał, żeby postarali się zapracować w drugą stronę. Dwie dwójki, siedem trójek dla Państwa, numer zawsze aktywny. Choć wybudujemy bazę Pod kocami schowam strach komu nie pokaże hasło znamy ty Ciebie i baza w programie trzecim. 7,5 minuty do godziny 18, a po godzinie 18 w programie trzecim w audycji popołudniowej sięgniemy do historii. Do tego, co wydarzyło się 40 lat temu. Wczoraj była dokładna rocznica katastrofy w Czarnobylu. A dają tu do kopicia przy pana coś, tylko jak pan ma dzieci, to proszę proszę wziąć coś do piepicia dzieciom, bo tak nie wymiotują różne a tam to pierwsze takie czarne, takie coś wylewa się z buzi. Bez mhm. język pieczy. To fragment reportażu, który jutro w audycji popołudniowej, a dziś rozmowa z Serhijem Myrnym, jednym z likwidatorów skutków katastrofy w Czarnobylu. Przed 18:30. A w Trójce, jeszcze przed 18:00, bo 7 minut do tej godziny zostało Genesis, dziś zaschinał zmi. A za chwilę, o 18:00 punktualnie, serwis w Trójce. I'm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 Zapraszamy do salonów i na audi.pl A co tam w czyste promocje na grillowanie. Pomidory malinowe 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 kwietnia. Cena przed obniżką 19,99. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Rekordowa zbiórka na walkę z rakiem. Jak youtuber Łatwogang otworzył serca i portfele Polaków. Rosyjskie ślady w w aferze Zonda Krypto. Służby wskazują na mafię tambowską. Polska kontra Mercosur. Zaskarżymy umowę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. Jakie plany na majówkę? Grill ze znajomymi, wycieczka rowerowa, a może relaks w ogrodzie? Cokolwiek planujesz, wszystko znajdziesz na Allegro. Zamów teraz i spędź czas przyjemnie. Jak udana majówka, to Allegro.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 Reklamy